Przeczytamy z Listu do Rzymian, z szóstego rozdziału, od IV do 14 wiersza. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wstrzeszony został z martwych przez swą Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. to bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli, jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy. Wiedząc, że wzbudzony Chrystus.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 I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości, albo grzech nad Wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Przystając z tego, że jestem tutaj na tym miejscu, chciałbym parę słów powiedzieć na temat pierwszego wiersza. Czwartego wiersza znaczy się. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez krzest śmierć. Krzest w wodzie Obrazuje nam, że to grzeszne ciało zanurza się. To grzeszne ciało zanurza się w wodzie. I ta woda obrazuje po prostu, jak gdyby, śmierć tego ciała. Tak jak Pan Jezus został na krzyżu poniósł śmierć. Tak i to ciało, jak gdyby obrazowo ponosi śmierć w tej wodzie. A wstając z tej wody, jakbyśmy właśnie powstali z martwych. Tak jak Pan Jezus z stał. I dalej właśnie jest pokazane, że powinniśmy w taki sposób żyć, jakby to ciało już nie miało możliwości grzech grzeszenia. Bo właśnie to ciało zostało pogrzebane w tej śmierci. To nie znaczy, że nie będziemy już można powiedzieć kuszeni przez szatana. Te pokusy będą. Czytając różnych mężów bożych. Możemy zauważyć, że te pokusy zawsze się przejawiają w ich, w ich życiu, ale to nie znaczy właśnie, że tym pokusom mamy ulegać, lecz właśnie w zarodku tych pokus mając właśnie pouczenie i to nowe zrodzenie Powinniśmy je właśnie ucinać, nim ten grzech jak gdyby pocznie. I właśnie do tego jesteśmy nowo zrodzonymi ukształtowanymi przez Boga. Jeszcze jeszcze odnośnie tego yy, ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierć zostaliśmy śmierć jego zostaliśmy okrążeni Marka 16:16 16. Kto uwierzy i, ochrzany, i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Możemy tutaj zwrócić uwagę na to, w jaki sposób tu jest napisane. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Że jak gdyby ten chrzest nie jest może tak konieczny, jak to, że właśnie uwierzy, będzie zbawiony, ale jednak bliskość tego zapisu, kto uwierzy i uszczony zostanie, mam takie odczucie, że osoby, które uwierzą, powinni po prostu, no bo tak się przyjęło, że na przykład latem będzie dopiero chrzest i może czekają z tym. Yy, żeby to po prostu obwieścić dopiero do lata. Wydaje mi się, że to jest błędne, że kiedy po prostu uwierzymy w Pana Jezusa, to powinniśmy jak gdyby od razu się podzielić tą radością z wierzącymi, że uwierzyliśmy i że chcemy się ochrzczyć po prostu. A to później, że akurat z racji naszego yy, akurat kraju, że jest w takim położeniu i że nie robimy tego zimą, że poczekamy do lata, to jest już rzecz właśnie drugorzędna, ale właśnie to, że powinniśmy jak gdyby tą radością uwierzenia yy, podzielić się od razu po prostu, kiedy to nastąpi, bo właśnie ta radość z tego, że uwierzyliśmy, powinna wywołać to, że chcemy się również i oszczyć. Wierzę, że ostatnie słowo mówi o szczeni, albo też możemy powiedzieć, zanurzeni w śmierć. Kiedy wyobrazimy sobie, jak można zanurzyć się w śmierć, to dla nas żyjących jest to niewyobrażalne, żebyśmy mogli wejrzeć w śmierć. Ale jednak Słowo Boże nas do tego wzywa. Abyśmy właśnie też i spoglądali, co też jej czynimy podczas łamania chleba. I następny wiersz mówi nam już o zmartwychwstaniu. I o tym właśnie, że Pan Jezus został wskrzeszony z martwych przez swamę Ojca, tak i my. Tak i my, nowe, abyśmy my nowe też życie prowadzili. Tutaj to abyśmy nie, by, nie ma, ale może w domyśle. Także widzimy tutaj, co Boże nas wzywa do tego, że mamy prowadzić życie z zmartwychwstałe. Kiedy przejrzymy te wszystkie sytuacje, kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, już z martwych wzbudzony, to On nie objawiał się już światu i nikt poza wierzącymi go już nie widział. Bo pierwszą osobą, która go ujrzała, według Słowa Bożego, jest Maria Magdalena. I to mamy zapisane w 20 rozdziale Ewangelii Jana. Później mamy... Y, y, y, w Łukasza jest y, pokazany nam ci, którzy szli do Emaus. Y, następnie y, widział go Piotr. I następnie y, też i Jakub. I wszyscy ci, którzy byli zgromadzeni y, za zamkniętymi drzwiami, co nam relacjonuje też Łukasz w 24 rozdziale i też apostoł Jan w 20 rozdziale. I później jeszcze mamy sytuację, kiedy Pan Jezus był nad Morzem Tyberiackim, czy Galilejskim i tam ukazał się właśnie kiedy Szymon, Piotr i inni uczniowie byli nad morzem i poszli łowić ryby i Pan Jezus im się ukazał. Także widzimy, że On tylko ukazywał się tym, którzy są wierzącymi, którzy byli, już mieli w sobie zaczątek Ducha Świętego, którzy już mieli e, tą pieczeń Ducha Świętego i byli już e, ochrzczeni w Jego śmierć. To znaczy, że tylko wierzący ludzie mogli ujrzeć zbudzonego Chrystusa i mogli w to wszystko wejrzeć. Też e, oczywiście z 9 rozdziału dzień Apostolskich Pan Jezus ukazał się jeszcze i apostołowi y, Pawłowi. Też jako, y, ale to już jako y, Pan, który z nieba y, możemy powiedzieć przemówił do Niego i Mu się ukazał. Także, ale takiego możemy powiedzieć łagodnego i całkowitego całkowicie możemy powiedzieć y, w takiej no, miłującej postaci naszego Pana Jezusa, to właśnie to żeśmy wymienili, kiedy On stanął po środku i powiedział pokój Wam. I tutaj z tego wiersza czwartego widzimy taką, taką sytuację, żebyśmy też i my nowe życie prowadzili właśnie w tym jakby zmartwychwstanym ciele. Dla nas zawsze jest to trudne do pogodzenia. Jakże my, którzy chodzimy yy, jeszcze w tym starym ciele, mamy to nowe życie prowadzić, ale do tego, do tego nas wzywa Słowo Boże, żebyśmy właśnie, tak jak Chrystus zbudzony został z martwych, tak i my nowe życie prowadzili. Brat mógłby ochrzcić, ochrzcić <śmiech> jakiegoś człowieka, który w jego obecności się nawrócił. I nie musiałby o to się kogokolwiek pytać. Tak było w przypadku Filipa i tego eunucha. Natomiast mamy, nazwijmy to, dobre zwyczaje pomiędzy nami zwyczaje w zgromadzeniu, że kiedy ktoś chce się ochrzcić, to robimy z tego uroczystość w zgromadzeniu. Nie jest to złe. Nie znam takiej sytuacji, kiedy ktoś by się... ktoś kogoś by ochrzcił i potem dopiero to oznajmił później w zgromadzeniu. Nigdy o tym nie słyszałem, ale gdyby tak się stało, to na pewno nie byłoby to przeciwne, e, Słowo Bożego. E, e, chciałbym coś powiedzieć na temat e, chrztu, chrztów śmierci, ponieważ e, zawsze e, tak pierwsze skojarzenie jest e, z e, chrztem bieżącego, e, ale tutaj widzimy chrzest w śmierć, to e, chrzest bieżącego jest dopiero następną rzeczą, jest wtórną rzeczą. Pierwszą rzeczą jest e, Chrzest, w śmierć pana Jezusa. I tutaj przede wszystkim o tym jest mowa. E, jako przykład tego, jest psalm 18, chciałem podać. Psalm 18, piąty wiersz. To jest proroctwo. Ogarnęły mnie fale śmierci a strumienie zagłady zatworzyły mnie, więzy odchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie świdła śmierci. A więc mamy odniesienie do wody, czy do głębokiej wody. Strumienie zagłady, więzy odchłani. Jest to związane ze śmiercią, świdła śmierci. A więc ta głęboka, ciemna woda. <klimy> czy też psalm 42 tam jest głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich wszystkie Twoje fale na bałmice przeszły przede mną, nade mną a więc znowu jest to wyobrażenie kogoś kto jest w głębokiej wodzie i nad nim jest ten ta burza czy wodospad który spada to nam Podkreśla grozę, głębię tego, Sam Pan Jezus mówi o czcie w Ewangelii Łukasza. Czytamy o tym w 12 rozdziale, wiersz 50, Łukas 12.50. 50 mam być ochrzczony, i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. I tu nie chodzi o chrzest Jordanie, bo już było po tym fakcie. E, chodzi o Jego śmierć. A więc Pan Jezus mówi, mam umrzeć i jakże jestem udręczony z tego powodu. Trwożę się, dopóki się to nie stanie. Jest to odniesienie znowu do zanurzenia. Jest też i przykład z pierwszego listu Piotra, trzeci rozdział, 21 wiersz, i to jest nawiązanie do potopu, kiedy to arka ocalała w tym potopie. I Tu czytamy 21 wiersz trzeciego rozdziału. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i Was zbawia. Oczywiście nie chodzi tutaj o zanurzenie w wodzie, które zbawia, jest tutaj odniesienie do tej Arki, czyli do Chrystusa. Kto jest w Chrystusie, ocaleje, nie utonie. Ten chrzest w śmierć, właśnie o nim mówimy, jest obrazem całkowitego zanurzenia, całkowitego, całkowitej ciemności. Jest to wyobrażenie Gniewu Bożego. A więc, jeśli Chrystus poszedł na dno, to my wierząc w Niego, także poszliśmy na dno. I zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. I teraz czwarty wiersz mówi, Pogrzebani jesteśmy wraz z nim przez chrzest śmierci. A więc jakby odbył się nasz pogrzeb. Zostaliśmy złożeni do grobu razem z nim. W dawnych czasach w Indiach był zwyczaj przerażający zwyczaj, że kiedy zmarł mąż, to wtedy żyjąca żona była razem z nim spalona na brzegu Gangesu żywcem. I dopiero Brytyjczycy ten zwyczaj w pewnym momencie znieśli. Teraz możemy to sobie porównać. Chrystus umarł, my żyjemy. Ale tak jakby razem z Nim umarliśmy, choć my mówimy, no bo oczywiście żyjemy, my nie umarliśmy, ale w oczach Boga umarliśmy. Bóg traktuje nas tak, jakbyśmy umarli. To jest bardzo ważna rzecz. Ponieważ tylko wtedy możemy mówić o tym, że ten, ta stara grzeszna natura nie żyje. Musimy być najpierw trupami, żeby móc powstać z grobu. W oczach Boga to jest fakt. My wierzymy w to, że Bóg tak to widzi. I mm, dalej czytamy. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został zmartwych przez Chwałę Ojca, tak i my nowe życie wprowadzili. Mhm. Nie ma nowego życia bez wcześniejszej śmierci. Dlatego e, potrzeba jest najpierw złączyć się z Chrystusem w Jego śmierci, aby móc razem z Nim powstać zmartwych. Czyli najpierw trzeba uwierzyć, że Chrystus był ukrzyżowany za mnie z powodu moich grzechów, żeby móc powiedzieć, mam je przebaczone. I one zostały wszystkie zmazane, czy utopione w głębinach morskich, jak mówi prorok. E, chyba Michałasz na końcu swojej księgi. I teraz też ważna rzecz, nasze ciała jeszcze nie zmartych stały my czekamy na pierwsze zmartwychwstanie i wtedy nasze ciała będą zmienione. Natomiast my ciągle jesteśmy w tych ciałach, które mieliśmy przed nawróceniem. E, oczywiście ten nasz, e, to nasze wnętrze zostało wzbudzone martwych Bo tu czytamy e, jak Chrystus wskrzeszony został zmartwych, Albo piąty wiersz wrośniemy w podobieństwo jego zmartwychwstania. Śmierć. Piąty wiersz. Wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Czytam czy e, drugą część tego zdania. E, czy też szósty wiersz, że nasz stary człowiek, czyli ta grzeszna nasza natura, skłonność do złego, został we z Nim ukrzyżowany. A więc chodzi o to, e, że ten nasz, y, nasza, na, nasz duch został z zbudzony chociaż ciało pozostaje jeszcze y, to samo. E, I to jest właśnie ten konflikt, y, o którym było wspomniane, że to, co jest w nas coś duchowego i coś cielesnego, y, jest y, ten duch, który jest z Boga, jest ta nowa natura, ale też jest to stare, Dalej mamy to stare ciało. Dalej po pole pojawiają się stare skłonności i jest zmaganie wewnętrzne w każdym człowieku nawróconym. To by było rzeczywiście tak z naszego punktu widzenia super, gdyby wraz z nawróceniem skłonności do grzechu znikły. A więc bylibyśmy bezgrzeszni. Bylibyśmy tacy jak będziemy w niebie. Już tu na ziemi. Ale Bóg tego tak nie przewidział. E, że bylibyśmy nagle jak aniołowie tutaj. E, Bóg e, tak to e, przygotował, że w Jego oczach jesteśmy już czyści i święci i obmyci, natomiast ciągle jeszcze jesteśmy, zmagamy się, e, walczymy, jesteśmy na e, placu bitwy, e, wyznajemy grzechy, Modlimy się, musimy się budować. Istnieje duchowa walka, o czym też i czytamy dalej w ósmym rozdziale, tutaj też i w tym liście. Jeśli duchem sprawi ciała, to martwiacie. A więc jest konflikt w nas z powodu tego, co jest nowe i tego, co jest ciągle jeszcze stare. Czytamy też, że Chrystus został wzbudzony przez chwałę Ojca, czyli ta Boża ojcowska moc sprawiła, że Chrystus powstał z martwych, choć oczywiście wiemy, że sam Pan powiedział: Mam moc życie wziąć. A również czytamy w liście Piotra: Przez Ducha został przywrócony życiu. Ale tu akurat jest mowa o tym, że Ojciec wzbudza swego syna. I to słowo też daje nam potwierdzenie. Tego, że nowe narodzenie śmierć i w Nartych stanie wraz z Chrystusem daje nam siłę do nowego życia do tego żebyśmy żyli inaczej niż kiedyś czyli już nie żyjąc w grzechu, ale żyć dla Pana Nie jest to tylko sprawa odpuszczenia grzechów, ale rzeczywiście następuje zmiana wewnątrz nas. I e, jakby wyswabadzamy się z, tej, z tych e, więzów. E, ten łańcuch grzechu zostaje, został zerwany w momencie narzucenia. I teraz rzeczywiście już nie musimy grzeszyć tak jak kiedyś, kiedy nie mogliśmy powiedzieć nie. Nie potrafiliśmy tego zrobić. Dzisiaj jednak z łaski Bożej i z Bożą pomocą potrafimy żyć inaczej niż kiedyś. Tutaj jest powiedziane, wrośliśmy w podobieństwo, albo inaczej mówiąc, złączyliśmy się, zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo. A więc staliśmy się tacy jak Chrystus w Jego śmierci, więc to jest gwarancja tego, że staniemy się tak jak On, jeśli chodzi o zmartwychwstanie. Nie ma jednego bez drugiego.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 W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. Albo tak jak mówi Brytyjka, nie mieliby już świadomości grzechu. I doskonała ofiara Pana Jezusa, z którą jesteśmy wszczepieni, przewyższa te ofiary ze zwierząt. I tutaj w szóstym rozdziale mamy o tym powiedziane między innymi 62, my, którzy umarliśmy dla grzechu. Potem też widzimy 6:4, że Chrystus został skrzeszony zmartwychw przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Mamy postępować albo mamy prawo postępować w nowości życia. Siódmy wiersz. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Grzech tu jest pokazany jako ten, który zniewalał przed życiem dla Boga. Jedenasty wiersz. Uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga. Jeśli pamiętamy, że grzech to jest nietrafienie do celu, to w tym momencie, jeżeli żyjemy dla Boga, ten element zostaje zniesiony, nietrafienia. Wszystko, co Dziecko Boże robi i robi w łączności z Chrystusem, żyjąc dla Boga, jest przez właśnie Boga w sposób doskonały prowadzone. I powinniśmy pamiętać, że ta różnica polega na tym, że my nie mamy już zakonu, który w pewnym sensie nas spina od zewnątrz jak pancerz, tylko mamy raczej patrzeć na to, że mamy zmartwychwstałego Chrystusa w sobie, który jest tak jakby kręgosłup od środka, czyli nie zakon, który od zewnątrz pilnował, rób to, nie rób tamtego, idź tędy, nie idź tamtędy, tylko wewnętrzne życie, Chrystus w nas, który pobudza nas do tego, żebyśmy jako zbudzeni żyli dla Boga. Całkowicie inna idea. Człowiek, który jest narodzony na nowo, ma Ducha Świętego w sobie i ma właśnie to, o czym tutaj jest mowa, czyli On już jest zmartwy, wzbudzony i żyje dla Boga, a martwy dla grzechu. Grzech puka do drzwi, tak jak jest powiedziane o Hajnie, że grzech jest u drzwi, a On miał nad nim panować, a do nas grzech nie przychodzi pukać, bo dla Niego jesteśmy martwi. On nie zna naszego adresu. To jest zupełnie inna sytuacja. Czyta jak Hebrajczyków mówi, nie uważamy już grzechu za barierę przy przyjściu do Boga, bo jest doskonała ofiara, która całkowicie świadomość grzechu zabrała. Oczywiście Jan mówi, że zdarza się, że Dziecko Boże upadnie i mamy wyznać wtedy grzechy. Natomiast jest tutaj różnica. Jedna rzecz to jest grzech, liczba pojedyncza, jako energia życia, albo raczej energia śmierci. Żołdem grzechu jest śmierć, zapłatą grzechu jest po prostu śmierć. A inną rzeczą są pojedyncze upadki. Sprawiedliwy siedem razy upadnie, ale się podniesie a człowiek, który nie chce żyć dla Boga, to on każdą okoliczność może mieć jako swoją zagładę. Czyli musimy o tym pamiętać. I tutaj jeszcze też jest ważne nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy w niedzielę. 14 rozdział Łukasza mówił o tym, że mamy wziąć swój krzyż i szósty wiersz o tym mówi właśnie, że wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany. My ten krzyż, przychodząc do Pana Jezusa, wzięliśmy na siebie i skutkiem tego jest to, że stare ja zostało ukrzyżowane. Ono już nie ma żadnej, po prostu legalnej władzy w nas. Co innego, jeżeli my takiego wydziedziczonego, albo umartwionego, albo zabitego starego człowieka idziemy i wykopujemy spod ziemi i słuchamy Go. To jest... Czasami się zdarza, że ktoś zapomni, gdzie jest w Chrystusie i takie dziwne rzeczy może robić. Natomiast nie jest to coś, co powinno się zdarzać. Powinniśmy pamiętać i dlatego tu jest słowo wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany. Wiedzmy o tym. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany. W wierszu jest ten zwrot, abyśmy e, nowe życie prowadzili. Co to znaczy dla nas najprościej prowadzić nowe życie? Tak jak w Ozaasza jest napisane, że drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą. I też najprościej po prostu to nowe życie prowadzić Co to znaczy, tak, tak właśnie, jak właśnie mamy to napisane, ten wiersz iście próba. Ja nawet właśnie Grzegorz wcześniej też o tym mówił podobnie. List to nie jest A bądźcie wykonawcając się dzieci właśnie tego wierszu uczyli nawet. A bądźcie wykonawcami słowa. Nie tylko słuchaczami. To będzie bardziej Jarków. Tak, tak. Drugi no. rozdział. Tak. Yy, Liz Jakuba. Pierwszy rozdział. Jest drugi wiersz. Nowe życie prowadzili. To znaczy wykonywać Słowo Boże a bądźcie wykonawcami słowa. Bo jak już dalej jest, a nie tylko słuchaczami, to już to nie jest nowe życie, bo y, możemy słuchać, słuchać, nic ty nie robiąc, to, to po prostu nic z tego nie ma. Można się jakby na chwilę pocieszyć, jakby to w pewnym sensie tak no, uradować, ale odejść, no i nic. Ale właśnie, rzeczywiście usłyszeć to słowo, tak jak Pan Jezus nieraz mówił, Macie uszy, a nie słyszycie, a nie słuchacie. Albo kto ma uszy, niechaj jest słucha. Przecież tam wszyscy, co go słuchali, mieli uszy. Ale kto ma uszy, te otwarte uszy, to wejdzie do wewnątrz, to słowo do niego i, i rzeczywiście i wykona to słowo. Właśnie to jest to nowe życie. Bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy też, że jak gdyby to w śmierci, gdyby, że to, to ciało swoje w śmierci, nie znaczy, żebyśmy smutni tacy chodzili, co to znaczy, no tak, w no, śmierci jestem, chodzę, w śmierci gdyby takie to, to ciało czy mam, to właśnie przecież nie o to chodzi, ale byśmy po prostu no, mieli tą radość, bo też wtedy po prostu też się dzieje tak, że mamy radość, jak wykonujemy Słowo Boże, to po prostu mamy radość, wielką radość, po prostu nikt nam tego jak gdyby no, nie zabierze, czy, czy nie, nie odbierze tej radości, po prostu jest to po prostu w nas, nas to raduje wykonywania Słowa Bożego, to jest po prostu, jakbyśmy właśnie tak jak pan mówi, mówił, yy, kto by miał wiarę, jak ziarnko gorczycy, to by góry po prostu przenosić. I tak po prostu się dzieje, jeśli wykonujemy słowo Boże, to po prostu, jakbyśmy te góry po prostu przenosili. Tak to po prostu się dzieje, kiedy wykonujemy słowo Boże. To nowe życie właśnie tak, tej radości po prostu mamy prowadzić. Do tego właśnie też powołana nas Bóg. włani do wieczności 35 czy 135 o. そう so wieczności nie